Powódź. Kosmici. Kometa. Bunt maszyn. Wirus. Epidemia. Bomba. Wojna nuklearna. Atak kosmitów. Powrót przedwiecznych. Zombie. Vulkan. Nadchodzi koniec. Przygotujcie się. już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Jesteśmy wolni. Bo nie ma już nic. Witamy w 30. odcinku Masy Kultury, audycji w której zajmujemy się kulturą o masowej sile rażenia. Dzisiaj jest ten odcinek, w którym kończymy świat. Ja nazywam się Michał Kowal. Razem ze mną świat zakończy oczywiście Szymona Damus. Żegnam wszystkich. Kończenie świata to jest całkiem duża sprawa i dwie osoby nie wystarczą. Jest nasze wsparcie, czyli Hubert Mando Spandowski. Witam bardzo serdecznie w moim ulubionym podcaście. Cześć Mando. Miło, że do nas wróciłeś z Radia Stephen King, który jest z kolei naszym ulubionym podcastem. <śmiech> Więc robimy takie kółko graniaste wzajemnej adoracji. Uh, super. Tak, dzisiaj kończymy świat, bo według kalendarza Apaczów świat kończy się 29 lutego 2013 roku. Apacze co prawda pomylili się co do roku przestępnego, no ale tak przyjmiemy tą datę, prawda, końcową. Wysokim mm -hmm, mm -hmm. nieźwaik wam się podoba taki koniec świata. No ja się cieszę, się cieszę, że nie 6, bo 6 ja mam urodziny, więc chociaż no nie wiem, zjem tort i później mogę, wiesz, już umierać. Tylko nie świat kończymy świat, pozostaje pytanie, czym właściwie jest koniec świata, bo tutaj wszystko zależy od skali, tak? E Ludzie są istotami dosyć samolubnymi, dlatego my koniec świata generalnie patrzymy jako koniec naszej cywilizacji, czyli no, wydarzenie jakieś bardzo duże się dzieje, jakaś katastrofa, a my zmieniamy, która zmienia całkowicie warunki, w jakich żyjemy i na przykład zaczyna się taka era postapo tak, pomimo, że ludzie żyją, ale i tak to byłoby określone jako koniec świata. Poza tym też możemy jako koniec świata rozumieć, nie wiem, koniec całej ludzkości, Możemy też koniec y, życia całkowitego na Ziemi albo zniszczenie całej planety. A jak byście opisali taki no, prawdziwy koniec świata? Ten sam reżyser Gwiezdnych Wojen i Star Treka. <grym> Ten sam reżyser Gwiezdnych Wojen i Star Treka może wywołać zaburzenia mocy. I fluktuację cząsteczek. Oraz pola warp. Tak jak mówisz, człowiek to jest istota samolubna i zawsze lubimy się, że on jest najważniejszy, no więc nic dziwnego, że myślimy, że o końcu świata jako o końcu nas. A poza tym, no też, no gdyby wszyscy ludzie na Ziemi nagle zginęli, no to rzeczywiście byłby w pewnym stopniu koniec świata, bo jeśli nikt by nie został mógłby o tym świecie mówić i, i o nim myśleć, no to w zasadzie ten świat by umarł tak? i narodziłby się inny. Czasem w takich zwykłych rozmowach koniec świata to jest już zupełnie osobista tragedia, tak? No tak. Wie, może być koniec świata, jak ktoś bliski na przykład zginie albo coś takiego się stanie. No ale my będziemy dzisiaj patrzeć na trochę większą skalę. To zależy od skali, ale też czasami się zastanawiałem, czy koniec świata to jest coś na, pe na pewno negatywnego. No, bo na przykład zakładamy, że koniec świata to jest zombie apokalipsa, tak? Gdzie ludzie zmieniają się w coś. To na przykład, czy nie może być taki koniec świata, że medycyna wynajdzie lekarstwo na wszystkie choroby i się nieśmiertelni. czyż to też jest ja, jakiś koniec dotychczasowego świata, jaki istniał, a my pójdziemy w zupełnie innym kierunku i ludzkość potoczy się, nasza historia potoczy się zupełnie inaczej, więc tutaj ja oczywiście wyolbrzymiam, przesadzam, nie? ale... Nastąpi koniec całego bałaganu. Chodzi mi o to, że na przykład... Też to może pójść chyba w innym kierunku, że na przykład, nie wiem... Że, że po prostu koniec świata jest czymś pozytywnym, ale jeśli tak to rozumie, rozum, rozumieć, to w ostatnich 200 latach mieliśmy no kilka takich końców świata, bo... <głosy> Tomek Pstrągowski z Nieczystych Zagrywek też zaproponował trochę mniej typową wizję końca świata. Cześć, nazywam się Tomasz Strągowski, jestem spotkał z Nieczystych Zagrywki. Micho poprosił mnie, żebym opisał mój wymarzony koniec świata, bo wydaje mi się, że Michałowi się wydaje, że ludzie marzą o końcu świata. Co tak w zasadzie nie jest aż takie głupie, bo chrześcijanie na przykład marzą o końcu świata i czekają na Mesjasza, który przyjdzie wraz z Apokalipsą. E, ja w każdym razie nie marzę, ale jeżeli już miałby się wydarzyć koniec świata, to jestem zdania, że najsympatyczniejszy byłby taki, jak opisał go... Peter Watts w swojej książce Tam ten koniec świata nie jest opisywany wprost, on jest tam tylko zasugerowany, ale w każdym razie ogólnie chodzi w nim o to, że staniemy się w przyszłości znaniem Watts'a tak bogatym i ztechnicyzowanym społeczeństwem, że będziemy mieli już w dupie wszystkie kontakty międzyludzkie, że po prostu życie samemu będzie wygodniejsze. On tam opisuje takie rzeczywistości wirtualne, wirtualne do których to są, one są nazywane nieba w których ludzie się będą izolować i będą i będą żyli sami ze sobą i po prostu po pewnym czasie ta ta cywilizacja przestanie mieć sens więc jeżeli, jeżeli już miałbym marzyć o końcu świata to marzyłbym o tym, żeby ten koniec świata wyglądał tak, że umarliśmy bo byliśmy zbyt bogaci i zbyt leniwi i mieliśmy po prostu tak dużo pieniędzy i tak dużo swobody że mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby świat się skończył A może już końce świata były, no bo naprawdę gdybyś wziął człowieka jakiegoś ze średniowiecza do naszych czasów, no to on by co najmniej pomyślał, że apokalipsa się już spełniła dawno temu. Myślisz, że byłby taki zdziwiony iPhone'em na przykład? No wieloma rzeczami. Myślę, że nawet jakby zobaczył człowieka 90-letniego, to by pomyślał, o Jezus Maria, co tutaj się dzieje. Przecież długość życia no, wydłużyliśmy dość, dość znacząco przez ostatnie dekady czy stulecia. Po prostu już jego świat się skończył, tak? Tylko nie było takiego jednego wydarzenia tutaj. Chyba jednak tym clou jest to, że my oczekujemy jakiegoś takiego wydarzenia z pompą, tak? I mhm. ja raczej myślimy no, o, o zagładzie. No, nikt, nikt nie oczekujemy, o że będzie to świata. po prostu gwałtowne, gwałtowne wydarzenie, jakieś nagłe, nie... Nie coś, co trwa latami, nie ewolucja, tylko że nastąpi to w ciągu, nie wiem, sekundy, w ciągu minuty, czy w ciągu dnia, że będzie to jakieś gwałtowne wydarzenie, które jesteśmy w stanie zarejestrować i zobaczyć. No tak, bo koniec świata zbliża się do nas każdego dnia w zasadzie, tylko że jest tak odległy i tak powolutku się to dzieje, że nikt o tym nie myśli. Wiadomo, kiedy nastąpi taki prawdziwy koniec świata, o ile nie nastąpi wcześniej nic innego. Mamy jeszcze trochę czasu, prawda, bo tutaj ponad miliard lat, nim nasze słońce zacznie wysiadać, zmieniać się i w końcu pochłonie ziemię czy w jakiś inny sposób niestety nie miło czujemy być może już tak daleko nie dojdziemy tak? za 5 miliardów lat słońce się skończy ale być może już za miliard lat już takie zmiany klimatu nastąpią na ziemi że no, też to wszystko się skończy no ale to jednak jest trochę jeszcze czasu Aż tak chyba długość życia się nie, wy, nie wydłuży, żebyśmy miliard lat żyli. No właśnie musimy się w jakiejś bliższej perspektywie. <śmiech> Może podróże w czasie będą zostaną wynalezione i nam się udać do świata. Ale wtedy koniec świata nie będzie miał znaczenia, bo zawsze się będzie można cofnąć. Było kilka końców świata na Ziemi, tak? Na przykład świat dinozaurów kiedyś się skończy. A propos tej naszej samolubności. I co? Radzę, radzę, ale, ale to, to takie, no właśnie, no mnie to tak średnio interesuje. Moje... <głosy> Wiadomo, zeszły rok był rokiem końca świata, tak? Szczególnie kluczówka roku. I w maju Ipsos Global Public Affairs przeprowadził badania na temat tego, kto wierzy, że doży, dożyje końca świata, czy będzie żył podczas końca świata. Aha. 15% ludzi na świecie w maju 2012 roku wierzyło, że w ciągu ich życia nastąpi koniec świata. Najwyższy ten współczynnik był wśród Amerykanów, 22%. 10 ludzi wierzyło natomiast, że świat skończy się w 2012. No i badania były przeprowadzone w całym świecie, żebyście nie myśleli, że to tylko Ameryka, między innymi też w Polsce. A były jakieś wyszczególnione wyniki dotyczące Polski? Jak to wyglądało u nas procentowo? Czy, czy to było tylko ogólnie zbiorcze? Na... U nas był chyba bardzo wysoki procent też ludzi, którzy wierzyli, że za ich życia nastąpi koniec świata. Aha, aha. Jak tutaj trzeba być dopiero egoistą, <śmiech> egocentrykiem i megalomanem, żeby w tylu, wiesz, miliardach lat historii Ziemi, w tylu latach historii człowieka <śmiech> wierzyć w to, że akurat do naszego życia nastąpi koniec całego świata. I to sporo ludzi tak myślało, bo mówiłeś ile, 15% ludzkości, tak? Statystycznie rzecz biorąc, ale no to to ale jest człowiek, człowiek, jest, człowiek jest egoistą z natury. No przecież nikt z nas tak naprawdę nie wyobraża sobie za bardzo świata bez nas. Każdemu z nas się wydaje, że no... Myślicie na przykład, że dziś umrzecie? Nie. A myślicie, że jutro umrzecie? Też nie. I jutro będziecie dokładnie to samo myśleli, że jutro nie umrę, ja nie umrę i nie umrę. <śmiech> Dlatego może właśnie no, tak wiele osób przyjmuje w ogóle swoją śmiertelność tylko pod warunkiem, że rypnie wszystko. <śmiech> Możemy się, że są tacy twardzi. A to by się trochę zgadzało, wiesz co, bo najbardziej w koniec świata wierzą ludzie poniżej 35 roku życia i z niskim wykształceniem, czyli na dobrą sprawę, jak się starzejesz, to już przestajesz wierzyć w koniec świata i zaczynasz liczyć, że, o kurczę, chyba jednak sam umrę najpierw. Bo jak, jak, jak masz ponad 35 lat, to już pewnie masz kredyt na karku i to już jest w zasadzie koniec świata, więc, więc już... Nie, już na na ten tak, na ten faktycznie już nie czekasz. A, to, Ale to, to, to u mnie już się zaczął koniec świata. Bawi mnie ta liczba. 22% Amerykanów wierzyło w koniec świata, tak, że za ich życia. Czyli co czwarta Amerykan jest przekonany, że za jego życia nastąpi koniec świata. Ja wiem, że Amerykanie są specyficznie wychowani, bo tam była ta jeszcze cały okres zimnej wojny, gdzie straszono tym postapo tak? Wojną atomową i... No, no tam swoją drogą w XX wieku to tam było prawie, że najbliżej końca świata, bo tam naprawdę w pewnym momencie to było bardzo blisko, więc... No tylko, że znowu końca świata. To znowu taki cząstkowy koniec świata. Chociaż no wiesz. kto... Może by się bardzo postarali. Wojna nuklearna to już by był dosyć, myślę, mocny cios dla ludzkości. Z drugiej strony mamy 70 lat prawie od rzucenia ostatnich bomb atomowych, tak? I jakoś się trzymamy bez tego atomu. No tak, no tak, no tak. Ale to 15%, o którym mówisz, mi cały czas świdruje w głowie, bo to mi się od razu przypomina, mm, przypominają mi się te wszystkie wypowiedzi, które czasem spotykam w sieci, jak na przykład y, y, pojawi się jakiś nowy film o zombiakach albo o kosmitach albo czymkolwiek, to bardzo często pojawiają się wypowiedzi ludzi, którzy mówią, że oni już oni już się nie mogą doczekać, aż się coś takiego stanie, że czekają, aż będzie ta zombie apokalipsa, aż właśnie przylecą kosmici, nie wiem, po, powtórne przybycie Chrystusa na Ziemię. No tylko, albo... że tutaj widzisz, jeszcze większy egoizm, bo oni czekają, ale zakładają, że oni nie będą wśród zombiaków, tylko będą wśród no tak, Zakładają, że będzie cool. Że, będzie cool, tak. No, że wykorzystają całą tę wiedzę, którą zgrają z komiksów i seriali. A mogą, może się okazać, że będą akurat tym pierwszym zombiem, akurat więc nawet nie, nie zobaczą tego końca świata. No nie, nie, dlatego ja za, zacząłem ćwiczyć i to jest właśnie to pytanie, kiedy mogę was spytać o wasz taki popkulturowy koniec świata, no najfajniejszy, najciekawszy, który wam się wydaje, tak, z tych wizji popkulturowych różne, a mamy ich, ojeju, nieskończoną ilość prawie, że. Ja może tylko wyliczę to, co kiedyś sam przygotowałem do użytku w podcaście, który nie powstał o końcu świata, gdzie ja wypunktowałem różne rodzaje końców świata, jakie gdzieś w popkulturze znajduję i tam jest po kolei apokalipsa biblijna, bunt istot żyjących na Ziemi, czyli na takich jakichś małp czy ptaków, bunt maszyn, y, wojna nuklearna, atak kosmitów, epidemia zombie, y, wirus, no czyli wirus epidemia zombie to przeważnie jest coś podobnego, y, zemsta przedwiecznych, czyli powraca Wielki Cthulhu, zagłada z kosmosu, katastrofa naturalna czy jakiś pojutrze wodny świat i tym podobne. Jakie są wasze takie popkulturowe, ulubione wizje końca świata? Ulubiony koniec świata. Mando, zacznij. To znaczy po pierwsze wszyscy zakładamy z góry, że my ten koniec świata przeżyjemy, tak? I, i my go będziemy obserwować. O, no, jasne, jasne, jasne, jasne. No bo żadne, żadnego innego nie chcemy, nie, absolutnie. To w różnych rzeczach o zombie, tak? Przeżywają właśnie ci gicy, którzy wiedzą, co robić od razu, tak? Jak reagować. <laughs> Lubię oglądać na przykład wszelkie post ale nie chciałbym w nich żyć. Takiego końca świata absolutnie bym nie chciał. Nie wiem, dla mnie to jest po prostu koszmar, świat, w którym nie ma prądu i już pomijam fakt, że siada medycyna, że, że w zasadzie tracimy pożywienie, że zaczyna się walka o jedzenie, Ale świat bez prądu jest dla mnie po prostu koszmarem jakimś. Właśnie z punktu widzenia Morze Geaka. Nie wyobrażam sobie żyć, nie wiem, nie mogąc włączyć sobie filmu. Życia na zasadzie, nie wiem, wyjścia przed dom i uprawy ogródka i dojenia krowy. Ale nie bardzo kojarzy jakiś koniec świata, gdzie prąd działa. Masz jakiś taki? No dobra, ale wtedy na przykład, jeżeli zaatakują nas zombie, to mamy coś, co mi zastąpi te filmy i da mi rozrywki. Oboje <śmiech> oczekanie przed żywymi trupami, <śmiech> bo mogę sobie z nimi powalczyć. Niestety właśnie to co wspomniałeś, ty zaczęło ćwiczyć Ja ćwiczę czasami, aktualnie nie. Aktualnie dobijam do swojej górnej granicy wagowej jaką kiedykolwiek osiągnąłem, czyli gdyby w tym momencie zaatakowały zombie, to niestety hmm, pierwszy punkt w Zombieland. Najpierw zginęli grubi. <śmiech> virus struck, for obvious reasons, the first ones to go. We're the ale to słuchaj, to przynajmniej dobrze, bo tobie świadczy, bo rodzinę chronisz, tak? Ym, zombie się najedzą, wreszcie rodziny ma czas na ucieczkę. Filmy o zombie bardzo fajne do pooglądania, życie w tym świecie wydaje się być, no dobra, tam, nie wiem, no, to są jednak wolne postacie, chyba że zombie biegające to już w ogóle przekichamy, ale y, wydaje się być takie, że no powiedzmy dosyć łatwo jest je pokonać, na pewno dużo łatwiej niż w momencie, gdy nie wiem... Y, Dochodzi jeszcze walka między ludźmi, no bo jeżeli na przykład rypnąłby prąd w wielkim mieście, no to trzeba uciekać jak najszybciej się da, bo to się zacznie jedna wielka walka o pożywienie i wygrywa silniejszy. Ja niestety tym silniejszym bym zapewne nie był, ale z kolei zginąć przez zombie, no nie wiem jaki to ból, ale wydaje mi się, że śmierć przez pogryzienie to najprzyjemniejszych nie należy. Ale gdybym miał wybrać epidemię, to wybrałbym właśnie, gdybym miał wybrać jakiś koniec świata, to wybrałbym właśnie epidemię ząbów. Posłuchajmy, co twój kolega Skóra ma do powiedzenia na jego ulubiony, czy wybrany koniec świata. Witam serdecznie z tej strony Skóra, z podcastu Radio Stephen King, ale także ze strony z różnymi kulturalnymi podcastami, czyli kombinat Gniazdo Światów NET, a także oczywiście z muzycznej audycji Skóry. I dla mnie pytanie jest źle zadane, ponieważ ja nie chciałbym być świadkiem końca świata. No ale jeśli ktoś podłożyłby mi pistolet pod skroń i musiałbym wybierać, to wybrałbym świat, jaki przedstawiony jest w filmie Lucio Fulciego z końca lat 70. pod tytułem Zombie 2. Oczywiście włoski twórca nie pokazuje końca całego świata, nie pokazuje ziemi opanowanej przez zombie, co próbował Romero w Land of the Living Dead. Jednak wystarczy, żeby wywołać niesamowity efekt grozy, wystarczy, że Lucio pokaże, Zapowiadający się koniec Nowego Jorku. Mam na myśli ostatnią scenę, w której widzimy y, słynny most, po którym idą zombie, zmierzają w stronę miasta, a gdzieś tam w tle ludzie niczego nieświadomi, robią swoje codzienne sprawy, samochody przejeżdżają i w tle gra doskonały motyw Fabio Fritzzi, tworząc niezapomnianą scenę nadchodzącego końca Ameryki, no oczywiście, wiadomo, że jak koniec Ameryki, no to i koniec świata. Czyli skóra też sięgałby w stronę zombie. Zo zombie są popularne. Tak? Ale kojarzą się z zabawą dobrą zombie, tak? <grystanie> Chyba tobie. Mi nie za bardzo, mówiąc szczerze. Jakaś banda ludzi goniąca mnie, żeby mi odgryźć twarz. Ale jak są takie powłóczące nogami, to sobie możesz w nie rzucać czymś. I... No tak, i... takie oryginalne zombie jak kiedyś, to, to rzeczywiście, oni są... Ale problem jest z tym, że jakby powłóczyły z nogami, to za bardzo nie wierzę w jakąś globalną epidemię, tak? Nawet gdyby to był wirus czy coś takiego. Nieraz prowadziliśmy takie dyskusje, czy w zasadzie jest możliwe, żeby zombie opanowały świat. Wydaje mi się, że że to zostałoby jednak zduszone w zarodku. Na pewno takie włóczące nogami. Może na początku była jakaś panika, jakaś epidemia, na początku byłoby przekłamanie, w mediach ludzie by może nie wierzyli, ale no, ile by tam mogło zginąć? 20% ludzkości góra, bo to nie jest koniec świata. Właśnie to, o czym mówisz, o czym wspomniałeś Mando, żeby ludzie nie uwierzyli, to jest w zasadzie ciekawe, bo popkultura, popkultura już tak wrzuciła do tej maszynki, do mielenia wszystkie możliwe pomysły i je przerobiła na wszystkie możliwe sposoby, że w zasadzie gdyby teraz coś z tej listy, którą wymienił Michał się rzeczywiście stało, To ciekawe jak długo by ludziom zajęło żeby, żeby przyswoić, że naprawdę to się dzieje. Jeszcze półbiada jakby to była właśnie na przykład nie wiem wojna nuklearna albo coś takiego, bo to jest jeszcze takie dosyć no powiedzmy realne, ale jakby się wydarzyło coś nadprzyrodzonego albo albo science fiction na tak kosmitów czy coś to Ciekawie, ile, by, ile byśmy potrzebowali czasu, żeby przyswoić, że to rzeczywiście się dzieje, a nie jest jakaś wielka ściema. To w takim razie, co ty byś wybrał na koniec świata? Ja ja muszę przyznać, że ja za zombiakami nigdy za bardzo nie przepadałem. Lubię niektóre filmy, niektóre opowieści, ale ja jestem absolutnym naiwniakiem, jeśli chodzi o ataki kosmitów. Ja po prostu kocham ataki kosmitów we wszelkiej maści. Nawet jak to są jakieś słabe filmy w stylu Battleshipa, czy no dobra Battle of the Sanchez. Jacy kosmici, jacy kosmici by mieli nas napadać? Którzy? Z wersji popkulturowej najbardziej mi się podobali ci z wojny światów na wielkich maszynach kroczących. I też takie klasyczne wstrudnianie podległości, gdzie jest jakaś inna rasa, lepsza technologicznie nas atakuje i oczywiście ziemianie się jednoczą żeby ich pokrać. To, to, to, jest, to, to, jest to, to jest to, co lubię w kinie. To byś chciał takich kosmitów do pobicia. E, no nie, no wiadomo, no, ale no, i tak to też tu, nie do pokonania. Szczególnie, że ja z wojskiem nie miałem w życiu nic wspólnego. No ale zakładamy, że po pierwsze przeżywamy pierwszą falę ataku, no a jak już przeżyliśmy pierwszą falę, to się później narody jednoczą i wiesz, zdolności szybko, szybko podchwycisz. Karabin w rękę i ja na pewno wygra. Ja, ja, ja tego to pójdę na, na pierwszy rzut. <laughs> Aha, okej. Okay. No to musisz się chować. Jak zobaczysz wielki spodek wiszący nad miastem, to schowaj się na kilka dni. Przeżyj pierwszy atak i później już jest lepiej. to Tego mnie nauczyły wszystkie filmy. Trzeba tylko ten pierwszy atak przeżyć i później Właśnie już jest lepiej. jakby zaatakowały powiedzmy w wakacje czy w ferie, to ja bym mógł nawet dość długo nie zauważyć, że one nas zaatakowały, bo zdarza mi się dość długo nie wychodzić z domu. Aha, aha. no to też dobrze, to też dobrze. No. Wtedy na pewno bym uwierzył. Jak już bym wyjrzał przez okno i zobaczył, co się dzieje, no jeżeli to już by było na taką skalę, to wtedy bym uwierzył. Tylko, właśnie z atakiem kosmitów jest ten problem, że one zawsze fajnie wyglądają w filmach, ale tak trzeba sobie oczywiście zdawać sprawę, że zakładając nierealny scenariusz, że obta cywilizacja przybywa na Ziemię, żeby nas wykończyć, no to jeśli już tutaj przybyła jakimś międzygwiezdnym statkiem, no to w zasadzie chyba jest tak zaawansowana technologicznie, że możemy co najwyżej sobie tutaj no popatrzeć jak ginieby tak? The nations of the world mobilized their armed might, rushing to defend the earth against the unknown weapon of the super race from the Red Planet. Is there nothing that can stop the Martian death machines? Guns, tanks, bombs. They like toys against them. Żeby jej nawet nie zauważyć, jeżeli dotarła tutaj to może strzelić w taki sposób, że na filmie to trzeba oczywiście pokazać efektownie, to, u nas to może zająć ułamek sekundy. I, I dlatego bardzo słuszne było pytanie do Waszyngtonu, czy zabezpieczął w budżecie pieniądze na budowę gwiazdy śmierci, <laughs> tak, w przyszłości bo bo to, to, to by się mogło przydać, tak? Ja wiem, że rząd amerykański nie popiera niszczenia innych planet, ale z kolei, gdy pojawi się statek kosmiczny, taka prywatna gwiazda śmierci, ziemska, tak, na orbicie, to mogłaby się przydać. No, całkiem, całkiem, tylko że chyba, y, koszty były tak gigantyczne, że raczej chyba na razie nie damy rady, nie? No nie, no rząd amerykański... Od... No nie, nie, nie, już sobie, już powiedzieli nie. Aha, <laughs> okej, okay, okej. Okay jest cała odpowiedź tak na ten postulat i no, nie jest oficja, oficjalna odpowiedź Białego Domu tak oficjalna odpowiedź Białego Domu na budowę grozy śmierci na <laughs> bo ludzie się domagali było tam 10000 czy 300000 podpisów już nie pamiętam ile wtedy było trzeba składać tak petycja mm -hmm, poszła mm -hmm. no jest oficjalna odpowiedź znikujemy pod tym odcinkiem na masie kultury, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to będziecie mogli sobie przeczytać. A oni tam to uzasadnili też brakiem możliwości technologicznych czy, czy tylko tym po prostu, że szkoda kasy? Było zabezpieczenia pieniędzy, pieniędzy na przyszłość i tam chyba chodziło to, że raz taka suma byłaby niemożliwa. No bo pamiętam, kiedyś ktoś zrobił wyliczenie, takie tak. takie profesjonalne wyliczenie, ile to by kosztowało. A oni tam zresztą wycenili, tak, że nie mają takiej sumy w budżecie do zabezpieczenia. Nie pamiętam, jaka to była w tej odpowiedzi suma podana, ale też była taka kosmiczna i nie mogą zabezpieczyć takiej sumy. No i poza tym nie popierają niszczenia innych planet <głos> rząd USA jest przeciwny niszczeniu innych planet wolą, wolą na tych planetach wprowadzać demokrację tak przy pomocy Space Marines <głos> a no tak wprowadzamy demokrację na Marsie na przykład no, okay, okay. Okay. tylko żeby się nie zasiedzieli bo, bo ten im się skończy jak ja bym miał wybrać jakiś koniec świata to ja bym pojechał totalnie, totalnie z kosmosu i wybrałbym apokalipsę biblijną z kolei o kurde A to ja ci powiem, że ja nie znoszę takich... Tak jak to, co powiedział Szymon, Atak Kosmitów, okej, okay, to by była, powiedzmy, może nawet moja numer 2, to apokalipsy wigilnej nie lubię i tu się nie będę wypowiadał, oddaję ci głos. Bo ja bym chciał zobaczyć sąd nad grzesznikami, tak, jeszcze przeżyć, a potem zobaczyć sąd i tak zobaczyć, jak... No, trochę inaczej są wszyscy sądzeni, niż myśleli za życia, tak? Ale, wie, ale mówisz, że chciał, chciał, ale mówisz, że chciałbyś zobaczyć sąd nad grzesznikami, ale wiesz, że ty byś był wśród nich. No. Oj. By zobaczył z pierwszego miejsca. No. No, by miał miejsce w pierwszym rzędzie. Ale bym się przynajmniej śmiał ze wszystkich, którzy do mnie dołączają. <śmiech> <śmiech> Za dużo by nie było po drugiej stronie, ale byśmy mieli lepszą imprezę zawsze na pewno, no, tak? Pewnie tak, przez chwilę tak. Damiena bym poznał, bardzo miły dzieciak zresztą. Zobacz na mnie, Damien. It all for you. Jey kolega. W nowej wersji w, w remake'u na końcu był adoptowanym synem prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc jak coś takiego się wydarzy, to musimy się bez zacząć bać. Mm, no już jeszcze na skórę prezydent, więc jes jesteśmy blisko. Nie jeszcze padną kobiety ma być. I jeszcze papież czarny, tak? Je Jezus jeszcze na skórę jeszcze kobiety brakowało, no bez przesady, Szymon, bez przesady. <grym> to może teraz jeszcze usłyszymy Jak koniec świata widziałby Dachman z Fantasmagierii? Witam. Tutaj Dachman z Fantasmagierii. Dostam zapytany przez Michała, jak jest mój wymarzony koniec e, świata. I to jest takie pytanie, na które mi bardzo ciężko powiedzieć, bo takiego ulubionego e, końca świata nie mam. E, no wiadomo, koniec świata definitywny. Kończy wszystko, więc e, z go to się cieszyć? Ale na pewno te wszystkie niedefinitywne, tak, które trendy te może nie kończą nie wiem istnienia ludzkości, ale w jakiś sposób wnoszą takie w no, postrzężące zmiany. Tak, no to już to już to już bardziej i na pewno fascynuje mnie podejście po prostuże do politycznych właśnie czasów Te różne wizje i e, naprawdę moje ulubione filmy właśnie w, w tym temacie na przykład te Waterworld, of Eli, czyli takie właśnie bardziej o, Światy, w których z ludzkości została garstka i każdy walczy o przetrwanie. I w grach komputerowych seria Fallout, co również bardzo mi się podoba w, w właśnie w tych takich wszystkich wizjach końca świata, to są nawiązania do, do religii, szczególnie do religii katolickiej, jako tej takiej najbardziej przepełnionej sekretami skrywanymi w bibliotekach, w archiwach Watykanu. Uważam, że wszystkie właśnie filmy inspirowane, szczególnie też prawda apoklismą według św. Jana, no, są najbardziej interesujące. Dlatego jeśli miałbym się opowiadać, to za ulubionym końcem świata to właśnie byłby taki, który był albo związany z taką katastrofą klimatyczną, która całkowicie zmienia sposób, w jakim ludzkość żyje na Ziemi, albo właśnie taki, taki koniec świata przepełniony różnymi nawiązaniami okultystycznymi. No widzisz, i tutaj Mando jest to, czego ty byś chyba nie zniósł, takie postapo. No właśnie, to jest to, co, co lubię w filmach, ale wydaje mi się, że, że nie zniósłbym żyć w takim świecie. Chociaż to też nie jest do końca takie pewne, no bo jeżeli powiedzmy bym... To znaczy wydaje mi się tak, że czegoś takiego nie przeżyliby mieszkańcy dużych miast. To raczej nie ma szans. W momencie, gdy coś takiego następuje, to yy, by była taka zadyma w mieście, taka anarchia, ludzie by no, zabijali się za jedzenie. Gdybym był wtedy w pracy, to bajeczka po prostu. Ja akurat pracuję w takiej wiosce, gdzie tam mieszkam może ze 100 osób, pole po horyzont z jednej strony, pole po horyzont z drugiej. Krowy mi chodzą przed, przed oknami, przed szkołą. Także miałbym miałbym wyżera i miałbym życie. Ale słuchaj, to w ogóle nie musisz się martwić, bo post dotyka zawsze tylko Ameryki. To jest typowo amerykański koniec świata. Prawda? Jakiś Mad Max. No nie, Waterworld to tak, to mogło być bardziej globalna akurat. Wiesz, ja mam jeszcze ten problem, że ja nie jestem mobilny. Znaczy kiedyś się uczyłem jeździć samochodem, ale to było... A. Skunka Ale to się łatwiej. Ale to nawet lepiej, bo, bo i tak benzyny będzie mało. A, a no fakt, benzyna prędzej czy później zniknie i zaczną zapierdzać za benzynę. No więc rower, rower zdecydowanie. <grym> rower. rower. <grym> rower. Przecież <grym> to <jest> krop postapokaliptyczny <-apro. grym> świat na rowerze. Ale zauważyliście to, że postapo zawsze są jakieś samochody, benzyna czego nie ma, a nie ma rowerów. Żeście masz szacę, nigdy na falaucie, czemu nie ma rowera, kurde. Rower byłby pierwszym środkiem komunikacji w takim postapo. No. Albo krowa. Bo można nie jeździć, potem pić mleko. Benzyn, benzyny w tym momencie, no wszystko jest na prąd w tym momencie. To, co mamy w bakach, byśmy zużyli i koniec. Albo riksza z prywatnym riksza, riksiarzem. <grystanie> Ale to, o czym mówisz, Manto, że ludzie by się zaczęli zabijać za jedzenie benzyny i tak dalej, to jest w sumie dosyć ciekawe, bo ja pamiętam jakieś kilka czy kilkanaście, już nie pamiętam, kiedy to było lat temu, była jakaś taka wielka awaria, sieci energetycznej gdzieś koło Nowego, Nowego Jorku, chyba wyłącznie z Nowym Jorkiem, czy, czy, czy jakoś tak, gdzieś w Stanach w każdym ja pamiętam, że miałem okazję rozmawiać z kobietą, która w tym czasie mieszkała w Stanach właśnie w tych, na tym obszarze i oni tam coś takiego zrobili, że jak była ta wielka awaria, to stadiony futbolowe przystosowali do, do tego, żeby ludzie tam mogli sobie rozłożyć namioty, dostawali jedzenie, picie i, i tak dalej. I, I opowiadała, że największy problem był z ludźmi właśnie mieszczanami typowymi, którzy od, od dawna mieszkają w dużym mieście nie, nie po prostu nie potrafili zrozumieć tego, że właśnie że nie ma ciepłego jedzenia od razu, że nie ma prądu, że jest problem z toaletami i tak dalej. I tam ona opowiadała, że to była kwestia dwóch dni, kiedy ludzie zaczęli się zachowywać agresywnie i już zaczynało się robić groźnie. Więc ja myślę, że masz rację, że po tygodniu duże miasto, po a, pełen, a, pełen chaos. A tam, o, tam oni wiedzieli, że to się skończy, a gdybyśmy no my, no, od, od samego początku wiedzieli, że to już nie wróci, że normalność już nie wróci, to pierwsze co to bieglibyśmy do marketów wziąć tyle jedzenia ile da my radę wziąć, że wszystkie mrężonki, puszki, co się da. Pewnie już tam bezginęła część ludzkości. Zajęta. Druga część zginęła, by wracając do domu. No jeszcze chciałem zaznaczyć, że tutaj co ty mówiłeś, to tak jeszcze była kontrola rządowa, tak, bo to jakoś rząd tam miasta stanu czy czy, czy, czy państwowy organizował to wszystko. A teraz bądźcie, to się jeszcze załamuje. No to już się robi naprawdę niebezpiecznie. Mhm. Ale z drugiej strony ja jestem ciekawy, bo to jest Ameryka. Ci ludzie właśnie są, pewnie jest część ludzi przystosowana do życia, do poradzenia sobie, ale tak naprawdę to właśnie tak jak mówisz, mieszczanie mieliby z tym duży problem. A z kolei w Polsce jestem ciekawy, jakby to wyglądało. Bo to by pewnie był zupełnie inny koniec świata. Nawet gdybyśmy mieli takie postawy, tak? U nas tak? się bili o najpierw w sklepie. Byśmy bardziej zaradni, tak? My byśmy machnęli ręką pewnie jeżeli dalej, no. Wiesz co, Michał, jak patrzę na YouTubie na chytrą bawę i na otwarcie Biedronki, no to nie jestem do końca pewien, bo jak się... Ale ona podawała te butelki komuś innemu. No właśnie, bo już była gotowa, że zaraz się skończą. To wyobraź sobie, jakby za nią jeszcze parę zombie stało. Z zombie za chytrą babą. No dobrze, no to szybciej by podawała butelki, podejrzewam. Byłaby szybka, chytrała. No, ale ale wiem, o co ci chodzi, bo Polacy są przyzwyczajeni do tego, że no, jednak ta cywilizacja później do nas wkroczyła. Amerykanie już dawna żyją w świecie luksusu technologicznego i rzeczywiście jak coś walnie, to momentalnie tracą no, jakby 90% swojego codziennego życia od telefony, komputery. Pewnie Teksas by przeżył, bo oni tam mają dużo, bro dużo broni. i dużo... Tam o Teksasie. To posiadanie dużej ilości broni nie jest jakimś warunkiem niezbędnym do przeżycia. Ja na tym też muszę Muszę zastanowić, e, bo, bo, bo broń służy raczej często w drugiej stronie niż przeżycie. tak. Lepiej, żebyśmy, żebyśmy jakimiś siekierami za sobą biegali. E, mniejsza skala. Natomiast a propos tej takiej zaradności, no to ja zawsze pamiętam ćwiczenia, które kiedyś mieliśmy na studiach, gdzie nas, już nawet nie pamiętam, jaki to był przedmiot, w każdym bądź razie wykładowczyni podzieliła nas na dwie grupy i dała nam zadanie, że rozbiliśmy się gdzieś tam na pustyni i mamy teraz, jedna i druga grupa samodzielnie ma dojść, co robić dalej, tak? I okazało się, że jedna, druga grupa po długich, burzliwych kłótniach dochodziła do tego, że idziemy przez tą pustynię tam, nie wiem, przygotowujemy się do marszu w ogóle jakaś niemożliwa rzecz, tak? Podczas gdy właśnie w krajach zachodnich, szczególnie w Ameryce 90 czy 99% to tak to robi, że przygotowujemy się, żeby czekać na ratunek, tak? Aha, no tak. A, a my od razu oczywiście idziemy idziemy do przodu, tak? Jakoś jakoś to będzie. No bo prawda jest też taka, że w normalnym życiu, bez wizji tego, że właśnie zaraz będą zobaczyć, padnie rząd, w ogóle nie będzie cywilizacji, światła i niczego, no to mądrze jest chwilę poczekać na reakcję właśnie rządy u władz i tak dalej, no bo Nie, nie, ma, nie ma sensu zaraz skarżać na furmankę i orać pole, bo nie będzie zboża za, za trzy miesiące. No. Spokojnie. Historia nasza tak nauczyła, że raczej nie mamy zbyt dużej wiary w rząd i do rządu. tak. No tak. Przede wszystkim sobie radzimy sami ze wszystkim. I w, w sytuacji końca świata, w sumie prawie jakiegokolwiek, no, to chyba jest dobra cecha. tak. Kiedy społeczeństwo się rozpada, byśmy byli chyba bardziej gotowi. Myślę, że tak. Dali byśmy sobie radę. Może teraz z drugiej strony. Najbardziej przerażająca Was wizja, taka, która po prostu nie daje Wam spać po nocach dla tego końca świata. No, dla mnie to jest to, o czym Ty mówiłeś, czyli wizja um, apokalipsy biblijnej, bo, bo ja jestem ateistą, więc mam przerąbane. Powiem Ci w sekrecie, że ja też. No, tego by mnie to bawiło dodatkowo. Ja nie miałem tego problemu, żeby mi coś nie dawało spać w nocy, bo nie zastanawiam się za bardzo nad tym, jak się zakończy świat, ale Jeżeli coś by mnie miało przerażać, to ja za to za tego typu filmami też nie przepadam, to e, potęga natury, jakieś e, wielkie fale, jakieś zamrożenie, no tego typu rzeczy. Pojutrze 2012. Tak, tak, tak. tak. Ja, ja oczywiście wszystkie te filmy widziałem, chociaż Armagedon. Armagedon to aż tak nie bo to jest coś takie jakby w nas uderzyło, to raczej nawet by mnie zauważył, ale sama potęga, nie wiem, wody Przecież woda potrafi siać, takie spustoszenie, wielka fala lecąca gdzieś w moim kierunku, no coś takiego, no to te, tego bym raczej nie przeżył. Nie? No. O, raczej tak, byłoby ciężko. Chociaż mieszkam, całe życie mieszkałem w mieście, które jest na dziewięciu pagórkach i myślę, że całą Polskę by zalało, zanim by do mnie doleciało. No może nie całą większość, także myślę, że powodzi to akurat obawiać się nie muszę. No, ja tu z Gdańska, to do mnie bliżej, tak? Chociaż fala oceaniczna też raczej nie grozi. Bałtyk spokojny. Kevin Kostner będzie podpływał do ciebie bardzo często, jak już wodny świat się ziści. Przeraz. Nie, bo chcę się całować, żeby oddychać potem, więc Aha. nie jestem przekonany. Ale to, o czym mówisz, Mando, że gdyby był jakiś wielki metodor w stylu Armagedona le le lecący w naszą stronę, to, to, to w zasadzie nie jest taki wielki problem, bo zaraz łup jest po sprawie. To w sumie jest też tylko przy założeniu, że o tym nie wiemy a na przykład w drugim filmie, który wyszedł w tym samym okresie co Armageddon, czyli Deep Impact, było jakoś tak, że ten, ten ta, ta, ta cała asteroida lecąca w stronę Ziemi została wykryta dużo, dużo wcześniej i przez ileś tam miesięcy, czy, czy, czy, czy nawet rok ludzkość się przygotowywała do tego, że najprawdopodobniej łupnie wszystko i walnie. No wiadomo, to jest film hollywoodzki, więc wszystko się dobrze skończyło, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że wiemy, że będzie koniec świata absolutnie, definitywnie, nie, potrafi, nie, nie potrafimy nic z tym zrobić i powiedzmy, mamy 5 miesięcy, tak? A do tego jeszcze dojdziemy, do tego dojdziemy. Aha, okej, okay, okej. Okay. Postaram się sobie wyobrazić tą sytuację. Znaczy ja myślę, jeszcze jeszcze kończę to, co powiedziałeś, myślę, że gdyby było wiadomo wcześniej, że... znaczy na pewno byłoby wiadomo, że uderzy w nas wcześniej, z tym, że nie wiedzielibyśmy o tym my i nigdyby nas o tym nie bym informował. Nie sądzę, żeby ktoś ogłaszał całej ludzkości, że za pięć miesięcy wszyscy umrą. Przecież to by było pięć miesięcy piekła na ziemi. No tak, to też prawda. No są tacy, którzy to ogłaszają, tylko nikim nie wierzy na całe szczęście, bo oni raczej po ulicy biegają, bez zębów tak i, i, i krzyczał you all go die. A w końcu, Ale to a w, końcu w Ameryce. A w końcu znajdzie się taki jeden, który będzie mówił the end is near i akurat będzie ten koniec świata i on wtedy powie told you so. <laughs> mówiłem, <laughs> mówiłem, trzeba było szukać. No to dla mnie taki najbardziej przerażająca dla mnie wizja to są zawsze wszelakie wirusy. Czyli coś takiego, tak, przy czym my się nie możemy bronić, a gdzieś tam nas niszczy. No, ja boję się wirusów od czasu u filmów Epidemia, filmu Epidemia. Oczywiście są też bardziej subtelne wersje, jak, nie wiem, czy oglądaliście Ludzkie Dzieci, czy jest taki komiks Y The Last Man, czyli coś jak, jak Seksmisja, że same kobiety zostały na ziemi, bo mężczyźni umarli a ludzkie dzieci gdzie ludzie nie mogli mieć dzieci no nie wiem dla mnie wirus jest taką wizją przerażającą bo to jest coś to co tak z nieznanka przychodzi tak i nie ma przed tym kompletnie żadnej obrony i bardzo małe prawdopodobieństwo że, że się obronisz w zasadzie ty nie masz na to kompletnie wpływu nie zakładając że tam nie wiem powiedzmy odporna na wirus jest jakiś tam malutki procent ludzkości, no to ty o tym nie wiesz, tylko czekasz. Poza tym to taka, która taka śmierć już przeszła, tak? Przez Europę, powiedzmy, która już była też wtedy czarna śmierć określana końcem świata. Ale to, to Michał, jeśli cię to przeraża i chciałbym się przerazić jeszcze bardziej, to dodaj sobie do tej listy film z 2011 roku Steve'a Zoderberga Contagion który jest, jeśli epidemia, o której wspominałeś, była takim filmem mocno hollywoodzkim z dużą dawką akcji i tak dalej, to Contagion to jest film, który pokazuje, co by się działo na świecie, jakby wybuchła jakaś tam epidemia jakiejś, jakiejś zabójczej choroby w bardzo realistyczny sposób i to jest tak przerażający, ten film jest tak przerażający pod tym względem, bo, bo, bo wiesz, w epidemii tam latają helikoptery, strzelają rakietami i zrzucana jest jakaś tam bomba, a w Contagion wszystko jest absolutnie przyziemne, tam są organizacje, które pracują nad tym szukają szczepionki to trwa wiele miesięcy i tak dalej a w tym czasie po prostu piętrzą się piętrzą się ilości zgłok wrzucanych do worków których notabene zaczyna brakować bo jest po prostu tyle zwłok że już nie ma co pakować naprawdę rewelacyjny film polecam jak ktoś Może widział a... chyba nie widziałem coś mi się kojarzy że widziałem jakiś taki film ale, Ty ale tylko chyba oczywiście nie to jest jeden z tych filmów który był reklamowany jako film akcji absolutnie nie jest filmem akcji trzeba się nastawić na coś wolniejsze kino ale jeśli ktoś lubi to contagion naprawdę polecam bo mrozi, mrozi krew w żyłach bo boję się tych wirusów epidemia ale z drugiej strony bardzo lubię te wszystkie filmy o zaraż więc chętnie sięgnę. jakoś nie wiem, omin... chyba mnie ominął jednak. Natomiast ja tu pragnę jeszcze zwrócić uwagę na film Ludzkie dzieci. Mhm, też Strasznie w tym filmie bo jedna rzecz fajna, bo problem jest właśnie z tą zagładą, to jest to co mówimy, że się spodziewamy, że to będzie jak jeden moment, tak? W Ludzkich dzieciach po prostu przestały się rodzić dzieci i na początku widzimy ten świat, który tak powoli się stacza do tej postapokalipsy. Tam chyba Londyn, tak? Widzimy, czy, czy coś... Londyn, nie Londyn. Nie tak, już, który już tam po, po iluś latach tej, po tej zarazy. czy niby nic takiego, tak? Ale widzimy, jak, ten, jak to miasto się zmienia, jak powoli upada i to też jest takie przerażające, jak ten upadek taki powolny, pełzający. I nieuchronny, no bo już w pewnym momencie, tak. jak się nie rodzą dzieci, to w pewnym momencie już po prostu nie ma odwrotu. No już, czy mi bardzo, to już jest za późno. Tak, no ale właśnie to jest taka wizja, rzadziej pokazywana w filmach, tak? czyli coś takiego powolnego, bo mam przed wszystkie postapo, to mamy, no nie wiem, spadła bomba atomowa i potem świat się tak ukształtował albo inaczej, albo był wielki wirus grypy i po tym wirusie było tak nie inaczej. Mhm. Natomiast tu jest taka powolniejsza wizja pokazana tego rozpadu. Bardzo często koniec świata to jest początek dla filmu, a tutaj w tym przypadku koniec świata no musiał już zakończyć wszystko, więc troszeczkę wolniej to pokazali, żeby można było pokazać im rzadko kiedy wybuch atomowy kończy film zazwyczaj on go zaczyna i później widzimy życie w tym świecie po wybuchu bomby nie? No tak to jest to jest prawda po wybuchu bomby Hubert robił jakieś u siebie kiedyś podsumowanie na koniec roku Kingowy koniec świata jakiś, który Najbardziej znamienny dla Kinga. Jak już cię mamy, to trochę wykorzystamy. No ja zrobiłem sobie ten odcinek radia Stephen King o końcu świata wtedy, gdy my mieliśmy robić masę kultury. Trochę wykorzystałem wtedy całą twoją rozpiskę. No ale my się na Azteków przerzuciliśmy zmarłym. <głosy> Niestety u Kinga to jest tak, że troszeczkę musiałem na siłę grzebać w temacie, no bo on zazwyczaj ogranicza się do skali mikro. On lubi opisywać małe społeczności i zwykle ten koniec świata jest duszony w zarodku, gdzieś tam w jakimś małym miasteczku. Albo odbywa się, ale na mniejszą skalę, No, teore tak? teoretycznie y, mógłby się rozwinąć dalej, ale zwykle jest y, zwykle jest duszony w zarodku. No, najlepszy, no to chyba, chyba ten Nieszczęsny Bastion. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem tej książki, no ale jest to najdłuższa książka Kinga jak jakaś tam jego wizytówka. I, i wredny, wredny wirus. I wredny wirus, tak. Chociaż y, zakończone jest źle, ale tutaj, dobra, nie, nie, nie wbijajmy się w koniec, bo Mógłbym końcówką nawiązać do naszej wcześniejszej rozmowy, ale, ale sobie daruję. Nie będziemy spoilerować. Mógłbyś komuś zepsuć zabawę, gdyby ktoś akurat był na, nie wiem, 5654 stronie bastionu i zostało mu 100 stron, ty byś mu zdradził końcówkę. Z drugiej strony takie najbardziej absurdalne, dziwaczne pomysły, które kojarzycie popkulturowe na koniec świata. Jakieś takie dziwne wizje końca świata. I teraz może ja zacznę. Dawaj. Ha, będę łatwy coś wyrwę. E, czyli The Happening, tak? Aha rzeczywiście, roślinki. Roślinki, to w dziwny sposób, jakiś pyłek, przez który ludzie się zabijali, no dosyć absurdalna wizja, dziwna. Trzeba Scheimanowi przyznać, że no niepowtarzalna. Tak, że tak słabo zrealizowana, bo pomysł dosyć ciekawy, tylko film po prostu słabo zrealizowany. No. Póki, póki były jeszcze sceny tych masowych samobójstw, film był bardzo dobry, tak? No tak, który zdecydowanie miał dużo pomysłów na to, jak zabijać ludzi. Chciał je wszystkie pokazać w filmie. Zabójcze roślinki, no coś, co się nie powtarza, w takiej skali, w takim wyglądzie raczej Coś dosyć oryginalnego. I te, i, te, I te powiewy wiatru, które były takie, takie, takie złowrogie. Bo one niosły śmierć. Tak. Mi się podobał wizja końca świata w filmie Idiokracja Mike'a Juda, czyli tego, który zrobił B.V. Cyberthead'a, bo to było świat przyszłości, w którym ludzie staczali się powoli w kompletne zidiocenie. Jest komedia, ale, ale ta wizja jest dosyć ciekawa, pokazuje, taka głupkowata jak to u Mike'a Judah, ale... Fajnie jest przedstawione, tak, jak to się dzieje, ten sam początek jest najlepszy tak, tego tak, filmu. Tak, tak, dokładnie. To jest bardzo fajna wizja. Ta ilość dzieci rodzących się, tak? Ten moment jest świetny w tym filmie. Evolution does not necessarily reward intelligence with no natural predators within the herd. Began to simply reward those who reproduced the most and left the intelligent to become an endangered species. A to właśnie damen, który przed chwilą, Dachman, który przed chwilą też tam się wypowiadał, powtarza, że to są jego takie dwie najbardziej, najbardziej dwa najbardziej prorocze filmy jego zdaniem, tak? To właśnie Idiokracja, a drugi Wall-i. Mm -hmm, mm -hmm. No tak. U w... Wall-i jest też ciekawa wizja świata. Tak, świata, w jednym tak? ludzie są głupi, a w drugim są grubi i leniwi. No bardziej, że zasypaliśmy całą ziemię pod taką stertą śmieci, że było trzeba lecieć w kosmos, bo już <śmiech> nie dało się tutaj żyć. Bo już nie ma worków na śmieci, dostatecznie dużo. Prześ prześmieciliśmy. Mando, coś u Ciebie? Wchodzi, przychodzi tutaj do głowy? Myślę, myślę i nie przychodzi Ale to w sumie też pokazuje, jak twórcy popkultury, szczególnie filmowej, amerykańskiej przede wszystkim, są mało kreatywni, bo bo te, te 10 przykładów, które podałeś, no to można by do każdego podać pewnie po, po, po kilkanaście filmów i kilkadziesiąt książek, a jak, jak już chcemy coś bardziej kreatywnego, to się okazuje, że w zasadzie, w zasadzie nie ma. No, z takich kreatywnych mi się kojarzą, chociaż to nie był koniec świata akurat wtedy bo został przerwany, ale ptaki Hitchcocka, tak? A, to też było świetne. I to jeden z pierwszych filmów, który pokazywał jakieś, jakieś zwierzątka atakujące nas w krwie rzeczy sposób. Później już było wszystko. Były szczury, były komary, były wszystko było. No, z tym, że to, to też chyba było na małą skalę. Nie? Ja tak średnio pamiętam ptaki, bo ja bardzo lubię Hitchcocka, ale akurat za ptakami nie przepadam. Ale to było chyba tylko w jakimś tam małym miasteczku, na jakiejś wysepce. Zresztą zwykle filmy z wiatunku Animal Attack są są też na, na małą skalę. Nikt, nikt nie zrobił chyba takiej wizji, gdzie wszystkie zwierzęta ziemi wstają i i atakują no, no, ludzi. to by było ciekawe swoją drogą. E... <śmiech> Brzmi ciekawie, tak? Planeta, planeta małpów, gdzie małpy ludzi atakowały w tej nowej wersji. Ale one tam miały też spore wsparcie od strony wirusów. Bez tego by raczej nie dały rady. W każdej wersji jest tak, że w końcu małpy przejęły. Chyba w tej nowej była taka walka już jakby w naszych czasach tak? O, o, o dominację. W tej starej to w późniejszej części było to pokazane, bo ta stara składa się z pięciu filmów i bodajże w czwartej części była pokazana ta cała akcja przejęcia władzy y, przez małpy, ale też na przykład w starej planecie małp, nie wiem w sumie czy, no to jest tak stary film, że chyba już można spoilerować. Oczywiście. Też był wykorzystany motyw bomby atomowej, przecież tak kończy się tak, tak. druga część planety małp, gdzie bodajże Charlton Heston zażyczył sobie, że ma być takie zakończenie, żeby nie było jeszcze kolejnej części, chyba tylko pod tym warunkiem wystąpić. Nie wyszło. To znaczy, oni świat skasowali, ale cofnęli się z kolejnym... No. I zawsze da się zrobić tak, jeżeli da się z czegoś wycisnąć kasę, to da się robić dalej. Ciekawe, czy te stare planety małp, o których wspominasz, to nie był przypadkiem moment w historii amerykańskiej kinografii, w którym się urodziła moda na, na prequelę. Jak, jak, jak, jak wyjść z tego, że już nie możemy robić następnej części? Prequel. To jest odpowiedź na każde pytanie generalnie. A swoją drogą, Nowa Planeta Paweł 2011 roku to było jedna z moich największych zastoczeń tamtego roku, bo byłem zdumiony, jak ten film był udany. Tak, ja też to dopiero w domu oglądałem, bałem się bardzo, całkiem pozytywnie. Ja niestety jeszcze nie widziałem. Widziałem Stare Planety Mał, widziałem tą nową z e, Tim Bartona. Aha, tą, Barton, tą Tim nową Tim Barton. Bartona, widziałem jakiś tam fragmentarycznie serial telewizyjny, strasznie nędzny. A tej nowej genezji jeszcze nie. A ta Burton też była fajna. Tam, tam była jedna małpa, która wyglądała jak Michael Jackson. Bo to był pewnie Michael Jackson. <głos> Ty rasisto. No nie, no czemu? No, znakomita rola. Dobrze. Generalnie o wszystkim prawie już powiedzieliśmy poniekąd, chociaż po kilka zdań. O Buncie Maszyn jeszcze nie powiedzieliśmy. O, a to przecież są najlepsze filmy. Tak. W każdym z tych punktów to można praktycznie cały odcinek zrobić, tak? Tak naprawdę. Chociażby sobie, jeżeli nie wierzycie, to posłuchajcie trzeciego odcinka Masy Kultury o zombie. Tak. To uwierzycie, że każdy temat da się zrobić długi odcinek. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o bunt maszyn, no to jest o tyle ciekawe, że o ile zwierzęta, tak, to jest, mutuje się coś, co razem z nami mieszka na ziemi na przykład, wirus też poniekąd, tak, albo no może to traktować jako sama ziemia się przeciwko nam buntuje. To bunt maszyn, no to jest bardzo ciekawa wizja, bo to nasze twory, to coś, co my stworzyliśmy, niszczy swoich panów, tak. Czy, czy zaczyna z nimi walkę, więc zawsze bunt maszyn no, jest, jest, jest ciekawą wizją tego końca. Tylko, że to też właśnie, jak zaczynasz o tym mówić i zaczynam myśleć o wszystkich filmach, które się z tym wiążą, to też szczególnie właśnie w filmie amerykańskim trochę brakuje kreatywności, bo najczęściej to jest właśnie, tworzymy jakąś tu inteligencję, która później zyskuje samoświadomość i stwierdza, że nas wybije. No, ale albo wykorzysta pasmo do dorobienia wczytak jest. No właśnie. Nie nie przypominam sobie in, innego rozwiązania. Od gier wojennych poprzez wiele różnych rzeczy jak Matrix. Gry wojenne, ale czy film mojego dzieciństwa, jeden, jeden z Terminator, Matrix, Battle Star Galactic, to chyba mój jeden z ulubionych seriali mhm. science fiction. No, często często te maszyny nas nie lubią czy to taro... Nie, jak to się ten Kinga nazywała wizja? <głos> U była... Kinga było troszeczkę inaczej. U Kinga ciężarówki zabijały, ale to dlatego, że przeleciała kometa jakaś nad ziemią i je ożywiła. W sumie nie tylko ciężarówki, tam elektryczne noże też i takie bzdury. O kurde! E, e, pamiętam jak to było w opowiadaniu, ale w filmie... A film nakręcił King, więc można uznać, że to rozwinięcie opowiadania. To pamiętam, że tam kosiarki do trawy zabijały, automat z kolą strzelał puszkami i zabijał ja. dzieci biegające po placu zabaw. Filmu dosyć <głos> Kiepski film, film był no bardzo kiepski to taki naprawdę film klasy B. Choć, chociaż powstała druga ekranizacja telewizyjna, która była dużo gorsza, także jeszcze jeszcze gorsza. Wow. No jeszcze gorsza. I ona miała być pilotem serialu, ale nie wiecie skasowali. O, jaka szkoda. Nie, ja, ja bardzo mile ten film wspominam, ale nie chcę do niego wracać. Ja po prostu go oglądałem naprawdę, jak miałem z jakichś 10 lat może, czy coś takiego. Co mam na DVD i oglądam często trailer. W dodatkach jest bardzo fajny. Steven King z takim, widać, humorem i dystansem. Tam dosyć podchodzi do, do tego, co zrobił. Tak mam nadzieję, że on tego nie mówi poważnie, co tam mówi. <ścoughs> I, i, i, i, I trailer mi się zdarza oglądać często filmu, tak nie bardzo. Nie ale to w sumie To w sumie bardzo zniechęcające, zniechęcające polecenie filmu. Lubię obejrzeć trailer, ale filmicznie. To co Szymon mówiłeś, że Hollywood już jest tak po prostu mieli te w kółko te same motywy, żeby w Terminatorze pozmieniać trochę rzeczy, to mógł być prequelem Matrixa praktycznie, tak? No tak. No tak go tam zmienić Skynet, żeby od razu nazywał się Matrix, coś tam jeszcze zrobić jakiś w stronę Matrixa i naprawdę Terminator mógł być prequelem Matrixa wręcz. No tak, dokładnie. To dokładnie te same motywy. też jakaś wredna, sztuczna inteligencja, która z jakiegoś powodu nas za nami nie przepada, albo my nie przepadamy za nią. Wojna ludzi z maszynami, tak, która się kończy przegraną ludzi. No tak. I najbardziej debilny plan w historii, <laughs> naprawdę. W ogóle, nie no, nie mów mi o animatrixach tych dwóch wyjaśniających, co się stało przed Matrixem, bo to jest po prostu taki żal. To pokazuje... Zrzucenie bomby, żeby dosłonić słońce, a maszynom było łatwiej zbudować wielkie farmy ludzi, zrobić dla nich specjalny program, zamiast zbudować antenę do która jest dosyć, nie, nie musiała być jakaś mega wysoka, skoro zwykły poduszkowiec podziemny potrafi wyskoczyć ponad chmurę. <gry> Albo, no nie wiem, elektrownia to, tonową mogli zbudować. No chyba tego nie oglądałem. To znaczy, na pewno kiedyś zaczynałem, tam ja, jakąś animację z tego obejrzałem, ale chyba nie widziałem tego w całości. Więc... to mia ja Matrix, ja uważam, że Matrix jest pierwsza część. Kiedyś pisałem pod którymś z waszych odcinków, chyba tym, co ze skórą nagrywaliście o muzyce, o końcówce Matrixa. No końcówka Matrixa to jest tak genialna scena, że na tym powinien się skończyć cały film, Otwarte, świetne zakończenie. Ja na dwójce byłem w kinie, to yy, końcówka dwójki troszeczkę mi się podobała, ale że trójka wchodziła po roku później, ja już kompletnie nic nie pamiętam, jest dwójki już na trójkę nie poszedłem do kina. Później sobie raz powiedziałem, że obejrzę wszystkie trzy i nigdy wiem, co już nie oglądałem. potem To są tak doklejone filmy na siłę i to tak czuć, szczególnie, że początek dwójki przekreśla zakończenie jedynki, gdzie on zawieszał Matrix, a potem o tym zapomniałem. A poza tym te filmy bardzo dobrze pokazują, że niestety, no, z całym szacunkiem, ale hosty są naprawdę słabi, no... Udał się jeden Matrix i to też chyba trochę przypadkiem, ma wszystko inne tak naprawdę mają bardzo słabe. Na przykład właśnie w Animatrixie dwa epizody, które są reżyserowane i napisane przez nich, czyli właśnie ten The Second Renaissance, o którym wspominaliśmy, no są najgorsze z całego Animatrixa. No. Bo nam się odcinek o Matrixie zrobi. Mieliśmy kończyć świat. No dobrze, no to zostało ostatnie pytanie. Co wy byście zrobili, gdybyście wiedzieli, kiedy nadchodzi koniec świata i że nadchodzi koniec świata? Najpierw spytamy o to samo Jaśka, który był niecałkiem niedawno naszym gościem. Cześć, tu Jasiek z podcastu Małe Filmidło. Chłopaki z masy kultury poprosili mnie, abym opowiedział o tym, jak wyobrażam sobie swój wymarzony koniec świata. Poza tym, że naprawdę walobym, żeby go nie było, to chyba wyglądałby tak. Po pierwsze, chciałbym pół dnia spędzić na oglądaniu mojej ulubionej trylogii na dużym ekranie w kinie, czyli Powrót do przyszłości. Nigdy go nie widziałem na ekranie kina i to jest jedno z tych marzeń, które chciałbym spełnić. Drugie to pójść przynajmniej na kawę albo na coś innego do wypicia z moim ulubionym reżyserem, czyli Woody Malenem. Chciałbym z nim spędzić trochę czasu na pogawędkach o jego ulubionych filmach, o tym co on lubi w kinie, a także żeby dał mi może kilka rad na przyszłość, chociaż Co prawda ta przyszłość by już nie istniała, bo to byłby ostatni dzień świata. Ale miło by było usłyszeć trochę rad od swojego mistrza. A trzecia rzecz to naprawdę chciałbym pójść na koncert największych gwiazd roka, aby wszyscy najwięksi, których ja uwielbiam, na których muszę się wychowałem, którą muzykę cenię do dnia dzisiejszego, wystąpili na jednej scenie. Zagrali rewelacyjny koncert, wtedy mógłbym już umrzeć. No widzicie, wizja Jaśka na ostatnie godziny świata to iść do kina, obejrzeć swoją ulubioną trylogię. A wbrew temu nie ma tylko jednej trylogii, co to, to niektórzy by tak chcieli krzyczeć. A to strasznie mi się podoba, co powiedział Jasiek, bo dla niego nie jest istotne, jaki będzie ten koniec świata, tylko pójdzie sobie do kina. Ja swoją drogą widziałem powrót do przyszłości w kinie, bajeczka. Ja dla, dla mnie to jest okazać. też chyba, chyba, no to znaczy ja jestem wielkim gikiem Star Warsów, ale powrót do przyszłości to jest coś, co od podstawówki po prostu kartuje. no... Co roku przynajmniej są trylogie i jestem po prostu zakochany. To jest chyba mój ulubiony film i udało mi się na to pójść. E, niestety to był, zresztą nie, dobra, e, bo, o, odbiegam, zaraz nam się zrobi odcinek o powrocie do przyszłości. E, nie, trochę odbyt możesz, tak, bo bo ja z kolei e, Jaśka marzenia no niestety popieram, bo nie widziałem w kinie, jak były te wersje kinowe, to ja byłem głupi nie poszedłem. Ale ja ci powiem, że to był strasz, straszna afera potem się zrobiła w internecie, bo to był jeden z pierwszych filmów, co oni z Blu-raya puszczali. Oni to puszczali z X-Boxa w Multikinie i troszeczkę nie umieli tego obsługiwać. Niektóry, niektóry, niektóry ludzie z niektórych miast pisali, że nie umieli włączyć napisów, to z lektorem im puścili. Poważnie? No, niektórzy pisali, że włączyli im hiszpańskie napisy czy tam hiszpański dubbing jakiś czy coś. U mnie na przykład... U mnie na przykład yy, Pierwsza część w połowie jakoś się przycięła i, yy, i coś, tam coś przeskoczyło, że do końca film przed z niesynchronizowanym dźwiękiem. O kurde. Yy, szedł film i, tak, i dźwięk jakoś tak dwie sekundy później szedł i oni o tego ja. nie poprawili. Także pół pierwszej części tak przeleciało. Ja ja, ja ja miałem to szczęście, że w Poznaniu ktoś umiał obsługiwać i, i, i oprócz tego, że puszczali filmy dobrze, to jeszcze między każdym filmem, bo wszystkie trzy były w jednej nocy, to między każdym filmem jeszcze puszczali po jednym dodatku z płyty. A to też, to pamiętam, że była taka długa zapowiedź z całą rozpiską, co oni będą puszczać, a tak naprawdę to puścili chyba tam, nie wiem, u nas może ze dwa dodatki, z tym, że te dodatki to były w wersji DVD, więc one, i to nawet w takiej słabej jakości bardzo, one strasznie źle wyglądają w kinie, ale sam powrót bajeczka. Po prostu ten, ten film się zupełnie nie starzeje kompletnie. -ray, zresztą i, i Blu-ray jest no, jest jest cholernie fajną teraz możliwością, żeby obejrzeć te stare filmy znów w kinie. Mm -hmm. Nie rozumiem czemu na przykład jak teraz Indiana Jones wszedł na Blu-ray, czemu nie zrobili maratonów w kinie. No trudno. Bo też by była dobra opcja no, w do kinie. Tylko że trzy części, tak, bo bo <śmiech> potem już niczego nie było. Ja nie pamiętam, żeby coś jeszcze potem było. <śmiech> Nie było końca świata z y, kosmitami. niech ja nie chcę pamiętać, ja to wyparłem. Nie chcę pamiętać. Nie, musisz, dać, musisz dać szansę drugi raz. Za drugim razem... A ja ja akurat teraz. na tym byłem w kinie. To z Indiana Jonesa jeszcze tru, na trójeczce byłem w kinie, jak byłem dzieciakiem, o. ale... Nie, niestety, to jest dla mnie jedyny Indiana Jones, na kim byłem w kinie. Ten, którego wypieram. The There were aliens and fake Russian accents and enormous ants some her wedding and millions and millions of heartbroken fans it was awful kiedy świat nadejdzie bo na pewno będę mógł długo pójść na powrót do przyszłości znając życie do kina jest w wersji 3D Myślisz, albo że remake nagrają, to sobie pójdziesz, to by był koniec o, świata. O jezu, oby, oby dwa przypadki byłyby dosyć ciężkie do zniesienia, chociaż już bym wolał w takim chyba wypadku 3D. Natomiast jeżeli wy byście mieli ten, no nie wiem, jakiś czas określony do końca świata sobie sami wypiesz... Ale wybierzcie. ile? Pa parę godzin, parę dni? No to w sumie jest istotne. No dobrze, podajcie podajcie wersję pół roku i jeden dzień. Pół roku, wow. Pół roku to ja biorę kredyt, tylko nie wiem, czy dałem kredyty, jakby, bo wiadomo, że jest... Ja się chyba rozdawali wszystkim wtedy, no bo... I, nie wiem, jadę na jakąś wycieczkę po, po świecie, robię wszystko. Tak, kto by cię zabrał na tę wycieczkę, jakby świat się kończył, no to chyba... Tam sobie jadę, kupuję samochód, jadę, później nie wiem. Ale kto by ci sprzedał, nie wiem, czy ktokolwiek by pracował. Zresztą pieniądze by ci nie były potrzebne, byś sobie ten... Ale kto lepiej, kto nawet tak, lepiej. Tankował za darmo. Wziąłbyś sobie jeden samochód i... A jak kilka dni, to ja, no, ja przepraszam, no, może teraz już będę absolutnie skończonym gikiem i nerdem i absolutnym w ogóle no-lifem, ale jakbym miał kilka dni, to bym się zaszł w domu z żoną, jedlibyśmy dobre jedzenie, yy, spędzali dużo czasu w sypialni, a poza sypialnią bym sobie grał w moje ulubione gry wideo. <laughs> ja wiem, że ja to jest straszne, ale naprawdę, no, czemu nie? Jeszcze spotkać się z znajomymi. Zalewelowałbyś w World of Warcraft, Tak. Ale nie jednak no, może być ze znajomymi, możemy się spotkać na maraton gearów albo albo ligów lecę. Nie muszę siedzieć sam, no już bądźmy socjalizujmy się pod koniec świata, tak? Nie odcinamy się od reszty umierającego świata, ale może być, może być domówka. Jakim podoba mi się twoja wizja? Mando? Ja się kiedyś zastanowiłem, gołem ja młody, zbuntowany chłopak, co bym robił, gdyby było wiadomo, i wtedy to sobie wyobrażałem, żeby była niczym czymś أصi impreza oczywiście. No jasne. Ale teraz, no teraz teraz już się zestarzałem, więc myślę, że nie przepijałbym końca świata, tylko wolałbym sobie na niego popatrzeć. Oczywiście, jeżeli dałoby radę popatrzeć. A ten, ten, ten okres przed końcem świata, ciężko powiedzieć. W zależności od tego, kiedy to by się zdarzyło. Pewnie za jakiś czas mi się zmieni całkowicie. Światopogląd jest zupełnie inaczej. Odpowiem, na chwilę obecną myślę, że też yy, robiłbym coś geekowego. Tylko nie wiem co. No, na pewno bym nie grał, bo, bo nie jestem graczem, ale yy, pewnie bym coś oglądał tylko pytanie czy jeszcze raz Gwiezdne Wojny i powrót do przyszłości czy, czy może co, czy może coś czego nie oglądałem no, a nie próbowałbyś dorwać Stevena Kinga wiesz ostatni raz uścisnąć mu dłoń powiedzieć dzięki Steven ten świat był znośny z tobą Czy ten mnie zabrał do tamo samoloty by latały No a właśnie by się byłby tam, problem by, może by latały ale by się rozbijały o budynki No dobra rozumiem byłby problem to to, to jest prawda My zabawnie by było jakby Gdybyś że jest koniec świata, to zabawnie byłoby zrobić maraton filmów na temat końca świata. <śmiech> Masz na przykład 3, 3 dni, trzy dni łupiesz wszystkie filmy o końcu łupiesz świata. To, potem patrzysz i porównujesz. <śmiech> Dokładnie. To było inaczej, to było, to było lepiej zrobione w filmie. Jakbyś wiedział, że idzie wielki potom, wychodzisz przed dom, patrzysz na tą falę, tak eee, w 2012 e. było lepiej. Co e. aby te <śmiech> efekty w życiu... Ja w, ogóle, ja w ogóle bym... bym Lipa. Wiele osób może tego nie chciało, ale ja bym się chyba nie poniewał, jakbym sam przeżył, jakbym był ostatnim człowiekiem na Ziemi. Ostatni człowiek na Ziemi. Sobie tak chodził po świecie i zwiedzał? Wolałbym nie mieć wampirów na przykład biegających. No, no, wampiry no, jakby biegały, to by nie było ciszy. Więc zawsze taka wizja podniecała pod tym względem, że można by poznać, biorąc pod uwagę, żebyś jakoś pokonał problem podróżowania między kontynentami i tak dalej, mógłbyś poznać wszystkie tajemnice świata. Jechać do Roswell nie wiem, do Waszyngtonu, do Pentagonu, rząd, no w, po, w polskim sobie nie wiem, czy tam jakieś duże tajemnice są, ale też Smoleńsk roz, roz, rozkminić na przykład Ale by to było ja, Ze wszystkich tajemnych świata akurat nie wybrałbym Smoleńska jako tej, którą chcę rozwiązać. Natomiast y, mnie zastanawia inna rzecz. Czy na przykład ci wszyscy tacy wnerwieni gicy, wiesz, wszyscy, wszystkie trole internetowe, czy na przykład by się poszły realizować na ulicę w końcu. Troll na ulicy? O Chryste. Do George'a Lukasa na przykład, wiesz, z pistoletem. Zniszczyłeś moją ulubioną serię. Czy coś takiego. Myślisz, Zbliża się koniec świata. To już tak? to jest właśnie kreatywna widza świata. Bunt troli. Biście troli na ulicach. Trolle uwierzą, że jest weekend. Wow! Revenge of the troll. Dźwi mi to strasznie. Ostatnie pytanie jakie dla was mam. Ulubiona wasza ulubione dzieło o końcu świata. Może tak. O kurde, ale to teraz rzeczywiście nie przygotowałem się, a ich jest za dużo. No. Czekaj. Na pewno Terminator 2 na bardzo wysokim miejscu. O tak, to, to się z tobą zgodzę. To jest rewelacja. Coś czuję, że będziemy teraz tylko potwierdzać. Tak, to się ja też się z tobą zgodzę. O, 12 Małp. Wyglądałem dosyć dawno i mam bardzo dobre wspomnienia i boję się go skonfrontować obecnie, obecnie z rzeczywistością. Możesz spokojnie, wytrzymuje próbę czasu. Aha, no to dobrze, bo ja go ostatnio widziałem pewnie z 10 lat temu. I... Ja nawet więcej, znaczy nie pamiętam kiedy ten film popsał, ale jakoś na studiach go oglądałem to też okay. kupa czasem ten. Bardzo lubię też Pierwszą planetę Małp. Mm -hmm. Która no, szczególnie te ostatnie sceny tak z wystającym płomieniem z plaży. No tak, tak. Jest, jest, jest to świetna scena. Najlepsza scena w filmie zmieniająca trochę film, którą każdy zna, nawet jeśli nie, nie widział filmu. No i bardzo z takich nowszych rzeczy, to ja jednak bardzo wysoko cenię Wolego, którego ostatnio też widziałem. Mm -hmm. Jest filmem przepięknym i też jest bardzo fajną wizję u końca świata, jeżeli to tak naciągać. Tak? No jednak tak. jest tam koniec świata pokazany. No, zdecydowanie jeden z najlepszych filmów Pixara. Najbardziej ambitny chyba też. Coś jest jeszcze, co wam takiego przychodzi do głowy? Armagedon. Armageddon, o ja. Ale gdzieś widziałem jakieś podsumowanie, bo Armagedon to jest film Michaela Beya i gdzieś widziałem jakieś podsumowanie, że tam chyba nie ma dłuższego ujęcia niż półtorej sekundy, coś takiego. To jest jeden z najbardziej chaotycznych pod względem montażu filmów Michaela Baja. Można dostać po prostu padaczki. Ale przynajmniej od tego czasu wierzę zawsze, że jakby nie zbliżał się koniec czasu świata, to gdzieś tam jest Bruce Willis, tak? On gdzieś tam jest. I trzyma On przycisk. czeka, tak. żeby nas uratować. Ja koniecznie muszę wspomnieć Fallouta, o którym też już mówiliśmy. A, no tak, zapomniałem o grach rzeczywiście. Nacja. A, no widzisz, a w grach koniec świata to jest... Ojeju, jeju, jeju. Uf, Z takich też ostatnich rzeczy to, to, to, to bardzo Enslaved był bardzo fajnym końcem świata. I, i Half-Life half 2. Do... Ten temat, którego nie ruszyliśmy, czyli zemsty przedwiecznych. Ale, ale zemsta przedwiecznych to jest taki koniec świata, że łup i, i koniec. No. No, no, no, nie sądzę, żeby ktoś to przeżył. No, nie postawimy się. Nie no, więc... Niech, ty, Chciałbyś być przekąt, przekąską dla wielkiego Ktulu? Myślę, że nawet, że to by trwało ułamek sekundy, jakby mnie wciągnął. Tak ale pasman, pasman do nie taki łamek sekundy, bo bo z tym Ktulu to już walczymy od 10 lat. Oni tak gdzieś się kryją, kryjąca ukryta są w, z, złowrodzy, ale jakoś chyba nie mają odwagi, żeby nas zaatakować. Nie wiem, o co chodzi. Siedzą w tych oceanach, gdzieś w innym wymiarze i pff, co się dzieje? Nigdy wychodzą. Bo, no, no oglądali się telewizji, i to się teraz boją. A może bring a dong Ktulu, dalej atakuj. Amerykanie <laughs> mają mają teraz ranę w punkcie kupowania broni, więc <laughs> ginaj Ktulu. Zimt, to, jak zaatakują Polskę, że to przerąbany widłami gdzie gniemy, ale wyobrażacie sobie takiego wielkiego ktulu wychodzącego z Bałtyku. <grym> <grym> ta brudna woda, ten któlu, taki wodorostaj. No, Niewiele widział, jakby wyszedł, to by dało się uciekać na początku. Podsumowując, no to chyba dobrze, jest, dobre jest to, że aktualnie z takich końców świata, które nam grożą, no to ta zagłada nuklearna gdzieś się tam odsunęła w czasie. Jakichś takich, mówię, już typowo realnych. Tak? No może gdzieś ten jakiś wirus się straszy, jakaś katastrofa naturalna. Natomiast jest całkiem spokojnie. Tak? Na, na, na Skynet jeszcze trochę poczekamy zombie, no to raczej jest trochę warunków, żeby zadziałała epidemia zombie. Sporo. Zombie muszą biegać. <laughs> no inne rzeczy to są trochę mniej prawdopodobne, więc tak no, w, dosyć, w dosyć spokojnych czasach by się wydawało. No to tutaj wracamy do tego, o czym mówiliśmy na samym początku. To znaczy, że człowiek lubi snuć wizję na temat końca świata, zawsze to lubił, ale prędzej czy później za życia tego człowieka, który snuje tę wizję, do tego końca świata nie dochodzi, więc no możemy być chociaż częściowo spokojni, że to tylko na nasz egoizm i jakiś taki snobizm sprawia, że myślimy, że jednak dożyjemy tego końca świata. Chyba, chyba inaczej. Nie zapominaj o kalendarzu Apaczów. 29 luty 2013. Na ten rok ciekawe, ile jest przewidzianych końców świata, no. bo to co roku jest kilka. Tak, dokładnie. No, mi się podobało najbardziej tłumaczenie, dlaczego y, majowie ten wyznaczyli tak koniec świata akurat na tą datę, bo im się już dalej kalendarza nie chciało robić, tak? No, Cholera, jak długo może do przodu robić kalendarz? No tak, też racja. Trzeba, trzeba, trzeba sprawdzić, jak jest na iPhone'ie, kiedy jest ograniczenie i stwierdzić, że wtedy wow, będzie na świat. to światek. by było dobre, koniec świata. Koniec, koniec świata, ale byłem... Apple. Nasz kalendarz się kończy co roku, nie? A no tak tak. A no? No tak. O, właśnie. W tym roku będzie koniec świata i tym akcentem przewidując koniec świata jednak nie na luty, ale na koniec tego roku, przynajmniej jeżeli chodzi o ścianek, kalendarze. Kalendarze elektroniczne bardzo przedłużyły żywot świata, tak? Tak, mamy ludzkość. Ale, ale data końca świata według Apple to jest ciekawa rzecz. Czas sprawdzić, czas sprawdzić. Sprawdzi. Czy świadcziki kończy według Microsoftu, czy można dojść do końca kalendarza? Jak Steve Jobs w stanie to będzie. O Boże, to był ciężki dojść. <głosy> tak, to był dosyć ciężki. Ale założę się, że są pewne środowiska, w które w to wierzą. <głosy> tak, pewnie tak, makowcy. Oni są tak samo groźni jak fani tre Treka. Jak niegroźniejsi. <głosy> tym Chciałem powiedzieć optymistycznym akcentem, ale... Nie bardzo. Ale się wszyscy śmieją, no wesoło. Dobrze. Kończymy te kultury, nim skończy się świat, żeby kolejność była zachowana. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. A do domu może już iść Hubert Mandoz-Pandowski, który nas odwiedził z radia Stephen King. Do usłyszenia. Ja już myślałem, że poszedłeś bez pożegnania. Nie no, nie, dobra, no, dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości sobie porozmawiamy Razem z nami też Szymon Adamus był Cześć, dzięki za uwagę y, Komentujcie nas, lajkujcie Nie wiem, co tam jeszcze możecie z nami robić Słuchajcie radia ASK razem z nami Dokładnie, tak, słuchajcie, razem z nami radia Stephen King Ja natomiast nazywam się Michał Kowal, była to Masa kulturocinek. odcinek 30, spotkamy się w odcinku 31 Bo nie, ch chyba nie, chyba się nie spotkamy tym, a, a tak, nie spotkamy się w odcinku 31, bo niestety kończy się świat Natomiast gdyby jakoś tak się zdarzyło, że świat jednak ustoi To do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć. Cześć. This is the end. Beautiful friend. This is the end. My only friend. Oh my labyrinth flowers the air of everything that stands the end No safety or surprise the end I'll never look to your eyes again.